Słuchacie Wiki Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Rafała Wójcika pod tytułem: Żywot Pana Jezu Krysta Baltazara Opeka, czyli średniowieczny copyright. Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego CopyCamp zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Dzień dobry, Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na udział w Kopy Kępie. Tym bardziej, że tu i teraz na tej konferencji rozmawia się przede wszystkim o przyszłości prawa autorskiego. Tymczasem ja chciałbym powiedzieć parę słów o tym, co działo się w przeszłości. Chcę Państwu powiedzieć o dwóch zagadnieniach związanych z jednym z najciekawszych druków polskich XVI wieku. Druków, który mam wrażenie jest trochę zapomniany i nie mówi się o nim zbyt szeroko w szkole. Tymczasem w moim odczuciu czy w odczuciu osób badających przełom XVI-XVI wieku był to tekst niezwykle istotny dla kultury polskiej, położności polskiej i jak za moment Państwo zobaczycie, był to te także tekst bardzo, bardzo żywotny, a jednocześnie bardzo głęboko osadzony w średniowieczu. Żywot Pana Jezu Chrysta Obecza powstał około 1515 roku. Napisał go mistrz krakowski, o którym niewiele wiadomo. I w kontekście naszego dzisiejszego spotkania jego postać nie jest bardzo istotna, zatem nie będę się nad nim rozwodził. Najprawdopodobniej ten tekst funkcjonował przez pewien czas w rękopisie. Dodam tylko, że został napisany przez Opecia dla królewny Elżbiety. I wreszcie 4 maja 1522 roku ukazuje się drugie drukarni Hieronima Wietora w Krakowie. To co Państwo widzicie tutaj, chciałbym zwrócić uwagę na ten drzeworyt po, po lewej stronie. Wietor wykorzystał w tym pierwszym wydaniu z 1532 roku w formatu w dwójce, w czyli wysoka książka, jakie często możecie Państwo zobaczyć w filmach o średnim wieczu. Um, wykorzystał drzeworyty pochodzące z y, książki wydrukowanej kilka lat wcześniej, um, a także kilkanaście lat y, wcześniej, ponieważ były dwa wydania tego dzieła, u Lericha Pindera Speculum Passionis um, i Jesu Christi, czyli zwierciadło um, umęczenia pańskiego. Um, Wypożyczył te klocki drzeworytowe, wykorzystał je w, w tym w wydaniu Żywota Pana Jezu Chrysta. Chciałbym, żebyśmy to zapamiętali, dlatego że ten motyw książki Pindera pojawi się później w, moim, w mojej opowieści. Tu jest jeszcze jedna karta z tego pierwszego wydania. To, co chciałbym Państwu powiedzieć, to proszę Państwa, nigdy już nie będzie takiego lata i nigdy już książki nie będą tak pięknie drukowane, jak w tamtych czasach. Jest to jedna z najpiękniejszych książek wydanych w Polsce w tamtym czasie. Ale co ciekawe, na karku Wietor czuł już konkurencję, ponieważ ścigał go Jan Haller, Florian Ungler, Mm, i mm, Jan mm, Sandecki-Malecki, którzy przygotowywali swoje wydanie, dzieła mm, Balta Obecia. I rzeczywiście kilka miesięcy później, jesienią, ukazuje się, w, y, tym razem w rukami Blera. to samo dzieło, tylko, że w innym formacie, już kwarto, to jest taka kwadratowa, o wiele mniejsza, o wiele bardziej poręczna książeczka, z zupełnie innymi żyworytami mm, i zabiera również inny dobór modlitw, pieśni, tekstów polskich. Najprawdopodobniej, ponieważ nie zachowały się żadne informacje na ten temat, najprawdopodobniej był spór pomiędzy drukarzami, kto tak naprawdę ma prawo do drukowania tego dzieła. I jak Państwo widzicie, w lutym 1527 roku Król Zygmunt. Daje przywilej Wietorowi na wyłączność druku Żywota Pana Jezusa Chrysta. Tutaj mamy tytuł łaciński, Vita Christi, a także na drukowanie kontrolusów, czyli takich modlitw. I to jest pierwsze zagadnienie, które wydaje mi się jest jakoś istotne w tym w kontekście dzisiejszej konferencji, mianowicie to, że. W tym całym przybileju, tutaj Państwo macie tylko fragment, w tym całym przybileju nie ma ani słowa o Baltazarze Chopecu. Ten, kto będzie czerpał zyski ze sprzedaży książki, to jest wydawca, Hieronim wiekłym. Czyli już wówczas te prawa autora, nie były chyba tak do końca zachowywane. To jest jedna rzecz, na którą chciałbym Państwu zwrócić uwagę. A druga, ciekawa, ale zupełnie tak na marginesie. Trzecie pytanie ukazuje się w 1538 roku w drukarni Wietora. I to jest szalenie ciekawe, że Wietor albo my nie posiadamy wydania, nie zachowało się, albo Wietor czekał aż 10-11 lat, żeby wykorzystać ten przywilej i wydrukować dopiero to trzecie wydanie, by, by na nim um, zarobić. Także tu mam pierwsze um, zagadnienie związane z prawem autorskim na początku XVI wieku. Um, natomiast y, druga rzecz, o której chciałbym Państwu powiedzieć, to w ogóle kwestia autorstwa um, tego dzieła. Ech. To jest strona tytułowa, um, prototypu strony internetowej służącej, która ma w służyć medialistom i służyć ma przede wszystkim do porównywania tekstów, um, bądź do tekstów i ich źródeł łacińskich, bądź też różnych wydań, różnych wersji transmisji tego samego tekstu. To jest um, nie aż tak bardzo istotne um, w tym miejscu. Ten Program te strony przygotowaliśmy wspólnie z Marjorie Kurlhardt mm, z Lyonu. Yy... Można dzięki temu programowi porównywać teksty, bądź to jeden tekst do drugiego i w zależność, bądź to różne wersje tego samego tekstu, jak były, jak się zmieniały w różnych rękopisach, bądź w różnych drukach. Yy, I tutaj właśnie. Yy... Pierwsza możliwość hmm, porównywania tekstu. I chciałbym wrócić do początku mojej wypowiedzi, mianowicie do tego, że powiedziałem Państwu, iż autorem Żywota Pana Jezu Chrysta, był walta za hmm, Kłamałem. Y, kłamałem, ale nie do Państwa kłamałem. Y, I tak naprawdę nie potrafię Państwu powiedzieć, czy kłamałem, czy nie kłamałem. Dlatego, że po prawej stronie y, widzicie Państwo jeden z najbardziej Popularnych tekstów średniowiecznych, fragment Demeditazione z a apokryf opowiadający o życiu Chrystusa. Tak samo jak Żywot pana Jezu Chrysta jest apokryfem opowiadającym o życiu Chrystusa. Jest to tekst o wiele starszy od Żywota pana Jezu Chrysta. Bardzo popularny, kopiowany w średniowieczu. Jeden z najwcześniejszych tekstów drukowanych, pojawiających się w książkach drukowanych i z pewnością przez w jego pracy wykorzystamy. I rzeczywiście w wielu bibliotekach, czasem w wielu bibliografiach, tekst Żywot Pana Jezu Chrysta katalogowany jest jako pseudo Bonawentura, ponieważ ten tekst po prawej stronie przypisywano pseudo Bonawenturze obecnie wiadomo, że jego autorem był Jan Kaunius. Franciszkanin. Podejrzewa się. I to, co wiemy, to wiemy, że opeć bardzo mocno opierał się na tekście medytacyjnym z To, co Państwo widzicie podświetlone na żółto, to jest zależność. No i widać, że jest duża zależność, prawda? Niestety, nie mogę, mamy za mało czasu, nie mogę Państwu pokazać całości, ale okazuje się, że to nie jest takie proste, ponieważ w żywocie Pana Jezu Chrystusa który jest, można powiedzieć, kompozycyjnie podzielony na trzy części. Pierwsza część, bardzo obszerna, opowiadająca o dzieciństwie Chrystusa, um, aż do wjazdu do Jerozolimy na uziąłku, rzeczywiście bardzo, bardzo mocno opiera się na um, medytacjonizm z technistycznym. Ale dalej, pasja, um, zmartwychwstanie, już nie do końca. Czyli można powiedzieć, że Opeś, był tłumaczem. Przynajmniej pierwszej części. Mm, I kompilatorem. Ponieważ te pozostałe części wziął y, z innych jakichś źródeł, których my na razie nie zidentyfikowaliśmy. Ale to też byłaby nie do końca prawda. Ponieważ w tej części pierwszej, która niby tak bardzo zależy od meditacyjnej z okazuje się, że Niektóre rozdziały, rozdzielniki są przetłumaczone kropka w kropkę tak jak jest w łacińskim oryginale. Częściowo jest połowa wyrzucona, w innych znowu Opeć dodał od siebie. Tak jakby modyfikował ten tekst pod polskiego czytelnika. Zupełnie na przykład wyrzucił rozważania poświęcone życiu aktywnemu i biernemu. Delita Activa kontemplacyjne. Także tu znowu mamy to, co opek zrobił z nieswoim dziełem, tłumacząc je na język polski kompilując i tak naprawdę remiksując przeróżne właśnieńskie dzieła. Ale tak naprawdę to, co dotarło do naszych czasów i to, co mamy przed sobą, to nie jest tylko remiks zrobiony przez Baltazara Opecia. Dlatego, że opeż najprawdopodobniej, miał bardzo mały wpływ na to, co okazało się drugie. Na to znowu wpływ mieli redaktorzy. Ci, którzy siedzieli u Wietora w drukarni i ci, którzy siedzieli u Unglera w drukarni. Szczególnie najp najprawdopodobniej najbliższe oryginałowi jest, jest to pierwsze wydanie, które się okazało u Wietora. Ale już to z kilku miesięcy później, które się ukazało u jest nie nieznacznie się różni. Treść oczywiście jest taka sama. Ale, proszę Państwa, profesor Wydra już dokonał porównania tych dwóch tekstów. Tutaj widać tylko drobiazgi, akurat tak się złożyło, że yy, różnią się tylko pojedyncze wyrazy w tych trzech yy, wydaniach, ale są fragmenty, gdzie Sanecki malecki redaktor drugiego wydania, kompletnie poprzestawiał zdania, Frazy, pozamieniał słowa, i tak dalej. To jest, proszę Państwa, tak jak ja bym był redaktorem wydania Murówkę Gronu Stasiuka i mu poprzestawiał zdania, stwierdził, że ten wyraz ma być inny, ten ma być zastąpiony, tak? i tak dalej. Także Opecz, autor, który sam zmodyfikował bardzo oryginalne dzieło łacińskie, jednocześnie sam został zmodyfikowany przez redaktora. I tu zachodzi, proszę Państwa, pytanie, już na sam koniec. Kto no, tak naprawdę ma jakiekolwiek prawa do dzieła? Czy pana jest Krzysztof Altazarem Czy pseudobowę Woła czy też Jan zdecauj który jest tak naprawdę y, autorem tej pierwszej wersji? Czy Baltazar Okoć? Czy wszyscy kolejni redaktorzy jego dzieła to bym chciał, proszę Państwa, żebyście zapamiętali, że dzieło Żywot Pana Jezus był do XIX wieku łącznie. Doczekał się ponad 40 wydań. Także było to dzieło niesłychanie, bardzo żywotne, czytane. I oczywiście nikt nikogo się nie pytał o zdanie przed Wykowo Dalej. Czy wreszcie wydawcy dzieła medytacyjne z witechnicy, czyli Mary Stali albo Wepolsk? Czy też Wyspach wydra o guzik, którzy planują drukować, wydać się drukiem, wydanie krytyczne żywota, jak pana jest drukista Dziękuję Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.